Bratrza sestry, gdyż do temnej mistności proniknę papyrsek świetla i ty najtemniejsi, a najzapomenutniejsi kołdki se ichnet projasni. K nieczemu podobnemu dojdę, gdyż do naszego żywota wstąpi Boży Słowo, Jezisz, prawe światło, przychadza i ci rozdarzyć temnotu świata. Niezbyteczne <śmiech> se mu wspierat protože każdy, kto je odmitne, je im odsouzem. W tom okamżiku se totiż wyjewi w prawem świetle všechno, co było dosud skryte pod zdaniem bezwadne sprawiedności. Bożystowo skoma chlubinę serce, by nasi na świetlo jego najchlubszy pohnutki, a strychawa masku przem faleśnym plecicham. Jasnie se ukaże, kdo duwieruje w Boha, a boi się jen toho, że nadostatecznie odpowiada na jego nesmierną, milosrdną lasku, a gdy pro zwracenost swe myśli a swego serce chleda uspokojeni mimo Bocha, a domniwa się, że szczęście jest naprosto nestuczytelne z wierności prawdzie Ewangelia. to rozliczenie przynosi każdy den naszego żywota. Blażany człowiek, który dowoli, aby jej jako smierczny paprysek zasachło Boże Słowo. Bez prawdy znajdę swobodu, która wywiera ze synovské odevzdanosti do ruków Bożych, a nikim a niczym się już nenecha zastraszyć ani oklamat. Amen.